Cześć moi drodzy, jak się macie? Co u was słychać? Co porabiacie? Jaką macie pogodę? U nas tutaj w Polsce jest bardzo gorąco. Nie pamiętam takiej gorącej wiosny. Naprawdę jest ciągle bardzo ciepło, czasami nawet 30 stopni. Bardzo mało pada, przynajmniej tutaj w Warszawie. Widzę w telewizji, że w innych rejonach kraju są burze, jest deszcz, ale wszystkie burze omijają Warszawę. Zobaczymy, czy nadal tak będzie, czy całe lato będzie aż takie gorące? Nie wiem. Kochani, zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Dziś opowiem o książkach, które ostatnio czytałem po hiszpańsku. Zachęcam Was do czytania. Jeśli chcecie poprawić swoją gramatykę, to nie powinniście uczyć się na pamięć zasad, reguł gramatycznych a raczej powinniście dużo czytać. Najlepszym wyjściem jest słuchanie i czytanie jednocześnie, ponieważ wtedy słyszycie dokładnie, jak powinno wymawiać się dane słowo, jaka jest melodia zdania. Ale nie zawsze mamy audiobooka albo nagranie, nie zawsze mamy plik mp3. Jeśli macie tylko tekst, to również polecam czytanie. Ale najlepiej, przynajmniej na początku, jest mieć tekst i nagranie. To jest ideał. Gdy już poznacie wszystkie zasady wymowy w języku polskim, wiecie jak wymawiać dane litery, wtedy nie ma problemu. Nagranie nie jest aż tak bardzo potrzebne, bo po polsku, jeśli ktoś zna zasady, to może czytać... Nawet słowa, które widzi po raz pierwszy w życiu. To jest tak samo jak w języku hiszpańskim. Gorzej, trudniej mamy z językiem angielskim. W języku angielskim, jeśli widzimy pierwszy raz jakieś słowo, to możemy tylko zgadywać, jak się powinno je wymawiać. Nigdy nie mamy pewności. W języku polskim jest o wiele łatwiej. Jeśli znasz zasady, to wiesz, jak przeczytać każde słowo, nawet jeśli to słowo widzisz po raz pierwszy w życiu i nie wiesz, co ono znaczy, ale potrafisz je przeczytać. Zaraz opowiem więcej na temat tych książek, o których mówiłem, ale najpierw chcę, żebyśmy posłuchali nagrania od Rusłana. Dziękuję, że przysyłacie do mnie wasze nagrania. Bardzo jest mi miło ich słuchać. Oczywiście, proszę o więcej. Jeśli jeszcze nie wysłaliście nagrania, to zachęcam, żeby to zrobić. Wiem, że czasami czujecie lekki lęk. Hmm, to nie jest taka prosta sprawa. Wziąć mikrofon albo telefon i nagrać swój głos. Ale naprawdę, warto pokonywać własne lęki. Zachęcam do tego. To naprawdę nie boli. A później będziecie czuć się bardziej pewni siebie. Rusłan jest historykiem, lubi słuchać podcastów o historii. Posłuchajcie, co powiedział. Cześć, Piotr. Mam na imię Rusłan. Jestem z Morszyna. Morszyn to uzdrowisko w obłodzie Rwowskim. Mam 21 lat. Studiuję historię na Uniwersytecie w Drogobyciu. No Najpierw chciałbym Ci podziękować za Twoją pracę. Właśnie dzięki Twoim podcastom zacząłem mówić po polsku. No Co do tej pory było dla mnie ciężko. No, starałem się coś y, nauczyć się na pamięć, a, jakieś wyrazy, chociaż to nie było dość skuteczne. A, mimo Twych Podcastów, e, oglądam różne filmiki na YouTube, na przykład taki kanał jak Abstrahuje. Na przykład, co jest taki kanał, to już jutro, e, bo, albo historia bez cenzury z, Wojtki, z Wojtkiem Drewniakiem. No, dla mnie jest to bardzo interesujące, bo właśnie uczy się historii i też Twoje podcasty na temat historyczny, dla mnie się najbardziej podobają. No, staram się słuchać podcastów codziennie, no chociaż nie zawsze to wychodzi. Też słucham nie tylko Twoich podcastów, ale i innych podcasterów z Polski, na przykład takich jak Nerdy Nocą, Nauka XX wieku, Each One Teach One, Lepiej Teraz, Więcej niż Zdrowie i Odżywianie, co jest więcej niż o oszczędzanie pieniędzy no i mnóstwo innych tego materiału w Internecie jest dużo chociaż właśnie Moja praktyka ze, słuchami, ze, ze słuchaniem podcastów w języku polskim zaczęła się właśnie dzięki Tobie, bo e, trafiłem na Twoją stronę internetową no i zacząłem tym interesować się. Właśnie m, pamiętam w, jakim, w jakimś z Twoich podcastów powiedziałeś, że, że e, no, nie tak jest ważne uczyć się gramatyki, jak słuchać, bo właśnie ucimy się rozmawiać tutaj, a gdy, no. no Moim zdaniem jest, że to skuteczna metoda i właśnie też uczę się gramatyki teraz, bo moim kolejnym marzeniem w tym życiu, tak bym powiedział, to jest studiowanie w Polsce. Chciałbym się dostać na studie do Warszawy. No i mam nadzieję, że to, to mi się uda. No i w końcu dziękuję Ci jeszcze raz no i życie Tobie powodzenia w Twojej sprawie, rozwoju Twojej strony internetowej i mocnego, mocnego zdrowia. No to na razie. Cześć, papa. Pa. Dziękuję bardzo. Wspaniałe nagranie od Rusłana. Słychać, że dużo słuchasz, wiele podcastów, chociaż mówisz, że nie zawsze udaje Ci się słuchać codziennie, to muszę pogratulować Ci świetnej wymowy. Brawo Rusłan! Naprawdę słychać, że dużo pracy włożyłeś, dużo słuchasz i teraz to daje bardzo dobre rezultaty. Kochani, to jest najważniejsze, żeby słuchać tego, co wam się podoba, tego, co jest dla was interesujące. Wtedy to daje najlepsze rezultaty, ponieważ nie męczymy się, nie nudzimy się, jeśli ktoś... Podchodzi w ten sposób Myśli tak Dobra, teraz posłucham czegoś po polsku Muszę słuchać, to jest najważniejsze Piotr tak mówił I włącza coś, co nie jest zbyt interesujące dla niego To jego myśli szybko uciekają Nasze myśli szybko uciekają Gdy się nudzimy, prawda? Zdarza wam się taka sytuacja Że słuchacie czegoś? Hmm, ale myślicie o czymś zupełnie innym mi czasami tak się zdarza, nawet jeśli słucham czegoś ciekawego. Ale wtedy znacznie rzadziej. Jeśli coś jest ciekawe, to łatwiej jest mi skoncentrować się na treści. Uważam, słucham dokładnie, bo chcę czegoś się nauczyć, chcę czegoś się dowiedzieć. Nieważne, że to jest w innym języku. Wtedy nawet zapominam, w jakim języku słucham Mogę słuchać po hiszpańsku albo po angielsku, nieważne Po polsku najważniejsze jest to, o czym mówią I to pozwala mi koncentrować się przez cały czas Natomiast jeśli coś, coś jest mniej interesujące Wtedy nie jest tak łatwo się skupić Nie jest tak łatwo słuchać uważnie Rusłan polecił nam kilka podcastów. Poszukajcie ich. Na pewno warto spróbować. Warto słuchać różnych rzeczy, różnych głosów, różnych sposobów mówienia, różnych szybkości mówienia. Ludzie mówią z różną szybkością. Słuchanie jest doskonałym ćwiczeniem. Dziękuję Rusłanowi za nagranie. Bardzo mi miło, że przysłałeś się do mnie. Zachęcam wszystkim, wszystkich Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami z nauki języka polskiego. Czekam na wasze nagrania. Kochani, tak jak obiecałem, dziś chcę opowiedzieć wam o książce, którą ostatnio czytałem. A w zasadzie o dwóch książkach. Niedawno na naszej grupie na Facebooku Angel pytał o książki, napisał Chcę przeczytać książkę, ale nudzę się po paru stronach. Jaką radę mi dajecie? Ja też często nudzę się, gdy czytam książki, szczególnie jeśli jest to powieść. Dla mnie lepsze są, ciekawsze są książki z gatunku literatury faktu, czyli mówiące o czymś ze świata nauki. Mm, takie książki chętniej czytam Ostatnio przeczytałem dwie książki Historyka profesora Yuval Noa Harari Pierwsza to Sapiens Od zwierząt do bogów I druga nazywała się Homo Deus Krótka historia Jutra Takie tytuły dosyć długie Obie książki przeczytałem po hiszpańsku I chociaż nie zrozumiałem ich W stu procentach Nie to i tak jestem bardzo zadowolony, bo zrozumiałem sens Zrozumiałem o czym mówią, a opowieść jest bardzo, bardzo ciekawa Książka opowiada o historii człowieka, o ewolucji Ale nie tylko o ewolucji w sensie biologicznym Raczej chodzi tu o ewolucję o zmiany kulturowe, o to jak zmieniało się widzenie świata przez ludzi I jak to wpłynęło na historię świata W pierwszej książce dowiadujemy się o przeszłości ludzkości I to jest bardzo ciekawe Ale druga książka, krótka historia jutra, mówi o przyszłości Autor opowiada jak według niego będzie się zmieniał świat Autor pokazuje kilka możliwości, kilka dróg, którymi może podążać ludzkość. Podążać to znaczy iść. Często mówimy, że ludzkość podąża jakąś drogą, zamiast idzie. Ale znaczy to samo. Podążać i iść znaczy to samo. Czasami jest tak, że słowa lubią łączyć się ze sobą. Zauważyliście to? Często używamy yy, Słów w połączeniu ze sobą Co ciekawe Autor nie opowiada O tym co będzie za 100 lat Nie W książce przeczytamy O tym co zmieni się w ciągu 25-50 lat Jak można to przewidzieć? Oczywiście nikt Teraz nie może przewidzieć W 100% Jak to będzie za 25 lat A tym bardziej za 50 lat ale można pobawić się w przypuszczenia. Przez wszystkie wieki, tysiące lat człowiek zmieniał się z podobnych mu małp człekokształtnych w króla, we władce planety. Różnica między nami, ludźmi, a szympansami, lwami, słoniami Jest umiejętność współpracy w wielkich grupach Szympansy mogą współpracować ze sobą Ale tylko w małych grupach 10-20 szympansów może ze sobą współpracować Ale ludzie mogą współpracować w grupach Liczących miliony osób Wszystkie nasze osiągnięcia, na przykład rozszczepienie atomu albo podróż na księżyc, te osiągnięcia są wynikiem współpracy na ogromną skalę. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, ta współpraca poparta jest naszą wyobraźnią i umiejętnością tworzenia fikcji, tworzenia wyobrażeń, rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją. Te rzeczy istnieją tylko w naszej wyobraźni, tylko w naszej głowie. Cała współpraca ludzkości, wszystko co robimy ma swój początek. Wierzę w historyjki, wierzę w fikcyjne historie, wymyślone rzeczy. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Najprostszym przykładem jest religia. Wyobraźcie sobie tysiące osób, które współpracują ze sobą, żeby zbudować katedrę, kościół albo meczet, albo żeby walczyć w obronie swojego Boga. To, co na przykład robią teraz dżihadyści. Wszyscy ci ludzie wierzą w pewną fikcyjną historię, którą stworzyli ludzie. Coś takiego... Dotyczy tylko ludzi, tylko naszego gatunku Tylko ludzie tworzą takie fikcyjne historie Które są motorem ich działania Nigdy nie uda się namówić szympansa, żeby walczył w jakiejś wojnie Nawet gdy dasz szympansowi banana i obiecasz mu, że... Mm, gdy zginie na wojnie, wtedy pójdzie do nieba I tam dostanie jeszcze więcej bananów Za to, że tu na ziemi zrobił coś dobrego Żaden szympans w to nie uwierzy Ale my ludzie tak I to jest najważniejsza rzecz To nie dotyczy tylko współpracy w dziedzinie religii W temacie religii To dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin życia to dotyczy polityki, ekonomii. Cały nasz współczesny system ekonomiczny jest oparty na fikcji. Na przykład, co to są firmy? Co to jest Google, Mercedes, Apple? To jest czysta fikcja. To jest fikcja prawna. Tak to się nazywa. Pomyślcie o pieniądzach. Pieniądze to fikcja wymyślona przez człowieka, która odniosła największy sukces. Wszyscy ludzie na świecie wierzą w pieniądze. Jeśli weźmiesz do ręki banknot, na przykład jeden euro, to ten kawałek papieru nie ma żadnej obiektywnej wartości. Nie możesz go zjeść. Ale tu zaczyna się historia, fikcja, która jest najczęściej opowiadana. Bankierzy, ministrowie finansów, Opowiadają nam taką historię Mówią tak, patrz Widzisz ten kawałek papieru? Jest warty 10 bananów A ja i ty I wszyscy ludzie na świecie Wierzą w tę historię yy. Mogę wziąć ten kawałek papieru Iść do sklepu Dać go innemu Zupełnie nieznanemu człowiekowi I wymienić go Na 10 bananów które potem mogę zjeść Widzę człowieka pierwszy raz na oczy Daję mu kawałek papieru A on daje mi 10 bananów To jest niesamowite Ludzie posługują się narzędziami Używają rąk Ale małpy też to robią Ale same narzędzia I umiejętności nie wystarczą Żeby Wyżywić tysiące ludzi Potrzebna jest również Historia Historia, w którą Wszyscy uwierzą Jeśli weźmiemy 100 tysięcy szympansów I damy im dużo bananów Tyle, żeby mogły się najeść Tyle, żeby Dla nikogo nie zabrakło Pomyślcie, co się stanie Na przykład, jeśli Na stadionie piłkarskim znajdzie się 100 tysięcy szympansów Jak myślicie, co się stanie? Nawet jeśli damy im dużo bananów To powstanie kompletny chaos Ale jeśli pomyślimy o ludziach Wtedy sprawa wygląda inaczej Nawet jeśli są to kibice piłkarscy Możemy ich umieścić na stadionie W Londynie, w Madrycie, w Warszawie Na jednym stadionie, w jednym miejscu Może spotkać się 100 tysięcy ludzi I efektem jest współpraca Coś przeciwnego do chaosu A dzieje się tak dlatego, że Wszyscy wierzą w tę samą historię Czyli futbol Ludzie wymyślili futbol Zasady futbolu są wymyślone, prawda? Możemy je w każdej chwili zmienić Ale wszyscy musimy wierzyć w te same zasady Wtedy dopiero mecz piłki nożnej ma sens Tak to właśnie działa Właśnie o tym, o historiach, w które wierzą ludzie Jest ta pierwsza książka Można sobie teraz Zadać pytanie, czy ewolucja, którą przeszła ludzkość, jest zakończona? Czy jesteśmy już na końcu drogi ewolucji? Profesor Harari mówi, że w pewnym sensie tak, ale w innym rozumieniu nie. Mówi, że prawdopodobnie jesteśmy w punkcie, w którym zniknie człowiek, jakiego znamy, a zostanie zastąpiony Czymś innym Profesor uważa, że w ciągu 100-200 lat zostaniemy Zastąpieni przez inne Formy życia Przez coś, co będzie Bardziej różniło się Od współczesnego człowieka Niż my Różnimy się od szympansów Nasz mózg Jest efektem Produktem ewolucji Która Trwała przez 4 miliardy lat 4 miliardy lat temu Rozpoczęło się życie na ziemi Przez 4 miliardy lat Życie podlegało prawom selekcji naturalnej I było ograniczone tylko do życia organicznego Czyli była to ameba Albo jakiś owoc Jabłko na przykład, albo dinozaur, albo człowiek. Wszystko ewoluowało zgodnie z prawami selekcji naturalnej i było zbudowane z materii organicznej. Jednak teraz, prawdopodobnie, wszystko się zmieni. Tu zaczyna się najciekawsze, przynajmniej dla mnie. Okazuje się, że w ciągu najbliższych stuleci Biologiczne prawa selekcji naturalnej zostaną zastąpione przez inteligentny projekt i życie nie będzie tylko formą organiczną. Z pomocą technologii, informatyki i sztucznej inteligencji rozpocznie się nowa era. Era życia nieorganicznego. Po czterech miliardach lat ewolucji życia organicznego powstaną formy życia nieorganicznego. Wygląda na to, że jesteśmy w punkcie zwrotnym w punkcie przemiany życia organicznego w życie nieorganiczne. Każda epoka ma swoje zmiany, ale to, co zobaczą nasze dzieci, albo kolejne pokolenie, ich dzieci to będzie największa rewolucja od samego początku życia na Ziemi Zawsze następowały zmiany, ale to co dzieje się teraz to będzie naprawdę wielka zmiana wielki skok jesteśmy przed samym tym skokiem w punkcie przed największą rewolucją w historii. Przez tysiące lat zmienialiśmy wszystko, co jest dookoła nas. Zmienialiśmy środowisko, ekonomię, zmienialiśmy systemy polityczne. Ale świat wewnątrz nas nie zmieniał się od czasów epoki kamienia łupanego. Od 300 tysięcy lat mamy takie same ciało. Taki sam mózg. Teraz doszło do tego, że zaczynamy zmieniać samych siebie. To, co wytwarzamy na początku XXI wieku, to, co jest najważniejsze, to nie są już samochody, statki, samoloty. To nie jest już też uzbrojenie, bomby, armaty. To, co jest teraz najważniejsze, to części ciała, mózg, oczy. Uczymy się jak ulepszać ciało, jak ulepszać umysł. I właśnie dlatego w niedalekiej przyszłości ludzie tacy, jakich znamy dzisiaj, znikną z naszej planety. A nas zastąpią zupełnie inne stworzenia. Połączenie biologii i technologii. Pierwszym etapem zmian jest inżynieria biologiczna. Jej zadaniem jest przyspieszenie selekcji naturalnej. Przekształcenie z jednego stworzenia w inne trwa setki milionów lat. Ludzie, naukowcy zajmujących się, zajmujący się genetyką zrobią to znacznie szybciej. Wprowadzone zmiany DNA człowieka spowodują zmiany fizyczne i psychiczne Ludzie, którzy żyli 300 tysięcy lat temu Mieli takie same ciało jak my Mieli taki sam mózg jak my Nie różnili się niczym od nas Gdyby wziąć noworodka Dziecko z tamtej epoki I wychować to dziecko teraz to To dziecko A później dorosły człowiek Nie różniłby się niczym od innych ludzi Byłby taki sam jak my Prawdopodobnie już niedługo będziemy zmieniać DNA człowieka. Będziemy zmieniać poziomy hormonów i w ten sposób poprawimy swoje możliwości w pewnych dziedzinach. To mogą być zmiany fizyczne i zmiany mentalne. Teoretycznie to już jest możliwe. Możemy zmieniać nasz kod genetyczny. Oczywiście już to robimy w stosunku do zwierząt, Ponieważ nie mamy tutaj tak wielu ograniczeń etycznych i prawnych Potrafimy na przykład wyodrębnić z meduzy gen Który jest odpowiedzialny za świecenie w kolorze zielonym Możemy ten gen zaimplementować Dołożyć do genów szczura albo małpy I stworzyć świecącą na zielono małpę nie ma żadnych technicznych przeszkód, żeby dokładnie to samo zrobić z ludźmi. Jest to możliwe. Można stworzyć świecącego na zielono człowieka. Co wy na to? Nie robi się tego oczywiście z powodów etycznych i politycznych, ale technicznie jest to możliwe. Naukowcy potrafią zmieniać geny szczurów, ten sposób, aby tworzyć szczury genialne, dużo bardziej inteligentne niż przeciętny szczur. Te genialne szczury mogą znaleźć drogę w labiryncie, który dla normalnego szczura jest nie do przejścia, nie do pokonania. W ten sam sposób można stworzyć szczury bardzo wojownicze. Szczury pozbawione strachu. DNA człowieka nie jest o wiele bardziej skomplikowane od DNA szczura Dlatego przynajmniej teoretycznie Już dziś jesteśmy do tego gotowi Przynajmniej technicznie Wiemy jak to zrobić Ale powstrzymuje nas przed tym etyka Obok inżynierii biologicznej Mamy też inżynierię techniczną Możemy tworzyć cyborgi Możemy wymieniać na przykład Oczy biologiczne, oczy naturalne na oczy sztuczne. To samo z naszymi rękoma, nogami. Już teraz istnieją osoby, które straciły rękę i mają wszczepioną rękę bioniczną. Takie ręce są sterowane mózgiem. Zupełnie tak samo jak ręce naturalne. Człowiek myśli o tym, że chce podnieść rękę i ręka się podnosi. Wszystko działa dzięki połączeniu mózgu człowieka i komputera, który steruje ręką Są osoby, które straciły wzrok I mają nowe, bioniczne oczy Dzięki którym widzą W tej chwili ręce bioniczne Nie są jeszcze lepsze od rąk naturalnych Zatem nie ma sensu Szczepiać takich rąk zdrowym ludziom Jednak ręce naturalne ewolu ew Ewoluowały Zmieniały się przez miliony lat żeby dojść do obecnego kształtu. Ręce bioniczne zmieniają się znacznie szybciej. Co 2-3 lata mamy kolejne generacje, kolejne wersje nowych rąk. Taką rękę można aktualizować, tak jak aktualizujemy oprogramowanie telefonu. W końcu dojdzie do tego, że ręka bioniczna będzie dużo mocniejsza od ręki biologicznej. Jeśli coś się stanie, to zawsze można ją wymienić na nowszą, lepszą wersję Posłuchajcie tego, co teraz wam powiem Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze ręce są przyczepione do naszego ciała, prawda? Że wyrastają z naszego ciała Z rękami bionicznymi nie musi tak być Mogę być w jednym pokoju, a moja ręka może być w innym A może w innym mieście Albo na innym kontynencie A może na innej planecie Jeśli weźmiemy kosmonautę, którego ciało biologiczne jest na Ziemi A ciało bioniczne na Marsie Jak wam się podoba taki pomysł? To jest kolejna możliwość Zastąpienie naszych dużych organów Ich bionicznymi odpowiednikami Ale jest też inna droga Inna możliwość Ta możliwość to wszczepianie nanorobotów Maluteńkich robotów Szczepianie maluteńkich robotów W nasze ciało Te roboty Będą walczyły z infekcjami Będą niszczyły komórki rakowe, będą cały czas diagnozowały nasze zdrowie. Będziemy mieli dodatkowy system immunologiczny, dodatkowy system obronny. Wszystko to jest dosyć łatwe do wyobrażenia, prawda? Ale to jeszcze nie koniec. Historia ludzkości nie zatrzyma się prawdopodobnie tylko na przekształceniu naszego ciała. Nawet jeśli wymienimy wszystkie części ciała Na części bioniczne Wciąż system zarządzający, czyli nasz mózg Będzie organiczny, biologiczny Na razie mózg biologiczny steruje Wszystkimi dodatkami bionicznymi, technologicznymi A gdyby tak zapomnieć o mózgu biologicznym I wymienić go na sztuczną inteligencję w ten sposób stworzymy istoty kompletnie nieorganiczne Całkowicie niebiologiczne Jeśli to się uda w ciągu 100-200 lat To znaczy, że życie biologiczne, które rozwijało się przez 4 miliardy lat Teraz przekształci się w życie nieorganiczne W ten sposób Stworzymy pierwsze istoty Nieorganiczne w historii życia na Ziemi Jeśli to się uda To po raz pierwszy w historii Jakaś forma życia będzie mogła Wyruszyć na inną planetę I tam rozpocząć życie Jest zbyt trudno eksportować Życie organiczne na inną planetę 4 miliardy lat ewolucji Zaadaptowały życie, które znamy do istnienia wyłącznie na planecie Ziemia. Trudno jest przenieść pomidora, albo konia, albo człowieka na księżyc, albo na Marsa. Nie jesteśmy do tego zaprojektowani, zaadoptowani. Jednak jeśli masz życie nieorganiczne, sztuczną inteligencję, to sprawa staje się o wiele łatwiejsza. Filmy science fiction pokazują nam jak ludzie, tacy jak my, podróżują w przestrzeni kosmicznej w kierunku innej planety. To prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. Jednak jeśli w statku kosmicznym będą tylko istoty nieorganiczne i sztuczna inteligencja, to może funkcjonować o wiele łatwiej. Moi drodzy, najgorsze jest to, że nikt nad tym wszystkim nie jest w stanie zapanować. Prawdopodobnie nikt nie wie, jak sterować tymi wszystkimi zmianami, które dzieją się na naszych oczach. Myślę tu o politykach. Już niedługo sztuczna inteligencja pozbawi pracy miliony osób. Już niedługo nie będą potrzebni kierowcy samochodów, pociągów. Rynek pracy zmienia się tak szybko, że... Nie wiemy do jakich szkół powinny iść nasze dzieci Nie wiemy jak będzie wyglądał rynek pracy za 20 lat Jednak politycy nie mówią o tym To nie jest przedmiotem debat politycznych Czy ktoś z Was głosował za albo przeciwko internetowi? Prawdopodobnie nie Jednak internet zmienił nasze społeczeństwo Zmienił rynek pracy Zmienił nasze podejście do prywatności. Tak samo teraz nie mówi się o zmianach, które powstaną dzięki sztucznej inteligencji. Co będzie z ludźmi, którzy staną się niepotrzebni? Tak samo jak rewolucja przemysłowa w XIX wieku stworzyła klasę robotniczą i ogromną część polityki socjalnej w XX wieku, Teraz, w XXI wieku, powstanie nowa klasa socjalna Klasa ludzi bezużytecznych Niepracujących A to spowoduje, że polityka będzie musiała zająć się tym problemem Jednak w tej chwili politycy jeszcze o tym nie myślą Technologia zawsze wyprzedza politykę W wieku XX najważniejszą Ideologią Był liberalizm Który mówił, że najważniejszym prawem człowieka Jest prawo wolnego wyboru I najważniejsze są uczucia każdego z nas Uczucia każdego człowieka Jeśli na przykład Potrzebujemy wybrać nowego przywódcę W jakimś kraju To powinniśmy zapytać się każdego mieszkańca Tego kraju Co czuje i czego chce Liberalizm każe nam zapytać każdego, jaki jest jego wybór. W liberalizmie najważniejsza jest jednostka, pojedynczy człowiek i jego wolny wybór. W XXI wieku jest prawdopodobne, że wybór zostanie przekazany algorytmom. Jeśli będziemy mieli jakieś pytanie, to zapytamy o to algorytm. To wydaje się skomplikowane Ale tylko na pierwszy rzut oka Pomyślcie W XX wieku, gdy chciałem wybrać jakąś książkę do przeczytania To najczęściej odpowiedź była taka Idź do biblioteki, popatrz na książki Pomyśl, co ci się podoba I weź książkę Ja byłem autorytetem Ja wybierałem książkę Dziś wchodzę do internetu Wchodzę do Amazon i tu zaczyna działać algorytm. Wiem, kim jesteś. Wiem, jakie książki już czytałeś. Wiem, czym się interesujesz. To jest książka, którą możesz teraz przeczytać. Już nie dokonujemy wolnego wyboru. Myślimy, że tak jest, ale tak naprawdę tak nie jest. To algorytm za nas wybiera. Kiedy jedziesz samochodem i używasz programu Google Maps, to algorytm Google pokazuje ci najszybszą drogę. Nie musisz jechać tą drogą, ale oczywiście polegasz na sztucznej inteligencji. Wierzysz, że program, algorytm daje ci najlepszą możliwość. Coraz mniej wierzymy we własne decyzje, we własną inteligencję. Coraz częściej polegamy na decyzjach Podejmowanych przez sztuczną inteligencję Przez algorytmy Jeśli decyzje podejmowane przez algorytmy Są lepsze od tych, które sami podejmujemy To chętniej w przyszłości polegamy Właśnie na sztucznej inteligencji A nie na naszych uczuciach Algorytmy znają nas Lepiej niż my sami Do tej pory wszyscy chcieli wiedzieć o nas jak najwięcej Kościół, KGB, CIA, politycy, sprzedawcy Wszyscy chcieli wiedzieć jak najwięcej o każdym z nas Do tej pory nie było to jednak do końca możliwe Nie było to takie łatwe Jednak teraz wszystko się zmienia z jednej strony biolodzy rozumieją coraz lepiej jak działa ciało człowieka Zaczynają rozumieć jakie są przyczyny naszych uczuć, naszych wyborów Ale w tym samym czasie informatycy tworzą coraz lepsze systemy do zbierania danych I tworzą algorytmy, które potrafią wykorzystywać te dane Aby pokazać czym kierują się ludzie w swoich wyborach jeśli te dwie drogi połączymy, wtedy powstaje nowy system, który zna nas lepiej niż my samych siebie. Kiedyś, kiedy na przykład denerwowały nas komary albo muchy, ludzie tworzyli środki przeciwko insektom i w ten sposób pozbywaliśmy się komarów. Dziś, jeśli mamy w głowie jakąś myśl, która denerwuje nas zupełnie jak jakiś komar w głowie, dziś... Możemy użyć biotechnologii, która usunie z nas te złe myśli To jest oczywiście bardzo niebezpieczne Dlaczego? Jeśli usuniemy wszystkie komary To wpływamy na nasze środowisko, którego nie do końca rozumiemy Nie do końca wiemy, co może się stać, jeśli pozbędziemy się wszystkich komarów na ziemi Rozumiecie mnie? I tak samo jest w przypadku, jeśli zaczynamy ingerować w nasz świat wewnętrzny Po to, żeby osiągnąć nasze marzenia Każda taka zmiana może mieć wiele negatywnych konsekwencji Jednak ludzie to robią Bo ludzie zawsze walczą o to, żeby mieć jak największy wpływ na świat I samych siebie Ludzie chcą wszystko kontrolować Chcemy kontrolować nasze życie, a nawet śmierć. Chcemy być nieśmiertelni. I technologia nam to obiecuje. Niestety nie wszyscy będą z tego korzystać, tylko najbogatsi będą mogli to zrobić. Prawdopodobnie w XXI wieku powstaną społeczeństwa o wielkich różnicach między biednymi i bogatymi. Dawniej były nierówności socjalne, ekonomiczne i polityczne. Nie było jednak żadnej różnicy biologicznej. Nie było różnicy w sensie biologicznym między królem i najbiedniejszym wieśniakiem. Być może w XXI wieku zobaczymy jak ludzkość zacznie podążać dwoma drogami. Przy pomocy biotechnologii jest możliwe powstanie różnic biologicznych w naszych społeczeństwach. To wszystko jest przed nami, ale jak to będzie naprawdę, tego nie wie nikt. Nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądać życie na Ziemi za 30 lat. Pierwszy raz w historii ludzkości rodzice nie są w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało życie ich dzieci. Nie wiemy, jak będzie wyglądał rynek pracy. Nie wiemy, jak będą wyglądały relacje rodzinne. Pierwszy raz możemy powiedzieć, że nie wiemy nic. Profesor Harari mówi, że po raz pierwszy staniemy się bogami. Po raz pierwszy w historii człowiek zaprojektuje, a potem stworzy nowe życie. Nowe istoty Które być może będą miały Bardzo mało wspólnego z nami A może jednak tak? Czy jesteśmy przed epoką Posthumanizmu? Czy zaczniemy polegać tylko na algorytmach? Jedno co jest pewne to to, że wszystko się zmienia Bez przerwy Zachęcam Was do przeczytania tych książek. Naprawdę warto, są bardzo ciekawe, a czytanie ciekawych rzeczy bardzo pomaga w nauce polskiego. Dziś jeszcze musimy uczyć się języków. Być może już niedługo nasze dzieci albo wnuki będą wyposażone w urządzenie, które podłączone do mózgu będzie tłumaczyło na dowolny język ich myśli. Na razie najlepszą metodą jest po prostu nauczyć się języka Zresztą wydaje mi się to całkiem przyjemne Mam nadzieję, że i dla was nauka języka polskiego jest interesująca I nie macie zamiaru wszczepiać sobie tłumacza do mózgu Mam nadzieję, życie tradycyjne, organiczne wciąż będzie w cenie I nie zginiemy całkiem Mam taką nadzieję tak jak czarne płyty Mamy już piosenki w naszych smartfonach W chmurze internetowej Ale wciąż jest trochę ludzi, którzy nadal mają czarne płyty No tak, ale tych ludzi jest coraz mniej i mniej Wszystko się zmienia Bez przerwy Kochani, to tyle na dziś Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast był dla was ciekawy że nie nudziliście się, a może zachęciłem kogoś do przeczytania tych książek po polsku, a jeśli nie tych, to może innych. Pamiętajcie, że na mojej stronie znajdziecie podcasty z tekstem. Jeśli chcecie czytać, to możecie czytać również moje podcasty, tym bardziej, że macie również nagranie audio. Jeśli posłuchaliście już wszystkich podcastów z mojej strony, to możecie słuchać kursu 365dpl, czyli 365 Daily Polish Listening. To są takie krótkie opowiadania, krótkie historyjki. 10-15 minut trwa jedna historyjka i jest ich 365. Na każdy dzień w roku jedna historyjka. Czasami historyjki są dłuższe, wtedy zajmują kilka dni, ale są podzielone na kilka części. Czasami opowiadam Wam jakąś książkę w skrócie, na przykład W Pustyni i w Puszczy, albo Latarnik, albo historię z Sherlockiem Holmesem. Zachęcam Was do nauki w ten sposób. Ale oczywiście są również inne podcasty, na przykład te, które polecał dziś Rusłan. Jeszcze raz dziękuję Rusłanowi, dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej audycji do samego końca. Czekam na listy od Was, czekam na Wasze komentarze. Jeśli możecie polecić mnie innym, to będzie mi bardzo miło. Kochani, jesteście cudowni, jesteście wspaniali. Cieszę się, że tworzymy razem fajną grupę, fajną grupę przyjaciół. Dzięki za wszystko, dzięki za to, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Pa pa! To był podcast Realpolish. Po no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.